Aktywacja. Czakry, wszystkie czas na aktywację Twojej energii światła. Stworzysz w swoim życiu nowe wzory i nawyki. W tym rozdziale wszystkie czakry wzniesiesz na kolejny poziom świadomości. Twój codzienny trening duchowy polega na pielęgnacji świadomości, która pomaga Ci stać się czynnikiem inicjującym zmiany, które chcesz ujrzeć w świecie. Jeżeli zaangażowałeś w swoją pracę intensywne skupienie. Powinieneś już dostrzec konkretne zmiany, zwłaszcza gdy napotykasz na swojej drodze problemy. Z pewnością nieraz w przeszłości doznałeś zwątpienia lub zboczyłeś z kursu. Patrząc na tę sytuację, dzisiaj będziesz w stanie odnaleźć prawidłową drogę. Pamiętaj o jednym, w tej wędrówce będziesz potrzebował ogromnej odwagi. I jeszcze jedno, aniołowie czystego światła towarzyszą ci na każdym kroku. To. Czym zajmiesz się w trakcie kolejnych 11 lekcji, pozwoli Ci zintegrować się z wibracjami aktywowanymi na wyższym poziomie. Czas na Twoje przebudzenie. Przygotuj się na swoje najjaśniejsze światło.